Na własne życzenie, zmarnowana szansa, to określenia, które przylgnęły do powstania listopadowego 1830-1831 roku. Zrywu Polaków z podchorążym Piotrem Wysockim na czele. Zrywu przeciwko rosyjskiemu zaborcy największej potędze militarnej ówczesnej Europy. Odwagi i waleczności nie brakowało uczestnikom powstania. Stoczyli zwycięską bitwę pod Grochowem w obronie Warszawy. Największą bitwę na naszym kontynencie od czasu wojen napoleońskich. Noc listopadowa, powstańcza gorączka, dalej regularna wojna między Polską a Rosją. Przecież Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę o detronizacji cara Mikołaja I, który był władcą Polski. Dlaczego trwające prawie rok powstanie upadło? Czy naprawdę musiało zakończyć się klęską, która przyniosła represje i znaczące ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego? Jakie jest jego dziedzictwo i jakie miało znaczenie w historii powstań polskich? Historia Żywa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 Francuz dał pomysł Nasz rymopis Co w polski rytmie ujął ścisły Mniej dźwięczny Ale bliższy Naszemu kochaniu Hej, kto Polak Na bagnety że słowo Polsko żyj Takim hasłem tej podniety trąbą nasza Wrogą grzmi co miało większy wpływ na odwagę w podjęciu decyzji o wybuchu powstania listopadowego, pana zdaniem? Czy sytuacja wewnętrzna w Królestwie, bezrobocie, wzrost cen żywności powodujące niezadowolenie, czy sytuacja międzynarodowa w 1830 roku? Przecież wybuchła lipcowa rewolucja we Francji. Belgowie zaczęli walczyć o niepodległość, o oderwanie się od Holandii. A car Mikołaj I pomyślał wtedy o interwencji w tej właśnie ostatniej sprawie na mocy traktatu wiedeńskiego. Czyli co? To co było wewnątrz czy na zewnątrz Królestwa Polskiego? Pewnie trudno to zmierzyć z aptekarską precyzją, ale wydaje mi się, że ważniejsze były doniesienia gazet warszawskich które 19-20 listopada 1830 roku przyniosły zarządzenia mobilizacyjne Mikołaja I w sprawie wyprawy na Belgię, stłumienia tamtejszego powstania przeciwko panowaniu holenderskiemu w Belgii, a wszyscy też odbierali to w kontekście rewolucji wcześniejszej, rewolucji lipcowej we Francji, więc zanosiło się na krucjatę, można powiedzieć, taką kontrrewolucyjną wyprawę. Mikołaja I, do której pociągnięte mogły być pułki polskie i to niewątpliwie musiało oddziaływać na wyobraźnię, na determinacje spiskowych z Piotrem Wysockim, Józefem Zaliwskim, Ksawerem Bronikowskim na czele. I oczywiście te zaburzenia wśród rzemieślników, manifestacje studenckie, które miały miejsce na przełomie lata i jesieni 1830 roku, także miały swoje znaczenie, ale to były ruchy żywiołowe. One tylko pomogły niejako spiskowcom wojskowym, zorganizowanym rozwinąć przygotowania do wystąpienia na społeczeństwo cywilne, wyjść poza krąg żołnierzy, pod podchorążych. I to okaże się istotnie decydującym czynnikiem dla pierwszego sukcesu nocy listopadowej, to znaczy czynnikiem, który przesądził o tym, że rewolucja cała, w Polsce, w Warszawie nie spaliła na panewce, bo wojskowi akurat w niej nie popisali się najbardziej 29 listopada. To raczej wystąpienie cywilnej części spisku na Starym Mieście spowoduje, że od pożaru na Solcu ten ogień rozejdzie się naprawdę na Warszawę i na całe Królestwo Polskie i przekształci je w to, co znamy pod nazwą Powstanie Listopadowe, przekształci w rewolucję i wojnę z całym Imperium Rosyjskim w następnym roku. No tak, jest 29 listopada 1830 roku, godzina 18. Podporucznik Piotr Wysocki tak opisywał ten moment o godzinie 6. Dano znak jednoczesnego rozpoczęcia wszystkich działań wojennych przez zapalenie browaru na Solcu w bliskości koszar jazdy rosyjskiej. Było nas 160 kilku. Czy to nie było porwanie się z motyką na słońce, zwłaszcza, że... Podchorążowie nie znaleźli wsparcia wśród warszawskiego ludu, idąc w stronę krakowskiego przedmieścia, słyszeli zamykane okiennice, a sześciu polskich generałów straciło życie, bo nie chciało przyłączyć się do tego zrywu. Jednak musimy uzmysłowić sobie, jaka była proporcja sił w tym momencie w Warszawie. Około 10 tysięcy żołnierzy polskich Armii Królestwa Polskiego i około 6,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich stacjonowało w Warszawie lub w jej najbliższych okolicach. A więc już nawet przy założeniu, że cały garnizon Polski zbuntowałby się przeciwko swojemu legalnemu naczelnemu wodzowi, wielkiemu księciu Konstantemu, to i tak jeszcze trzeba byłoby stawić czoła dość silnej reprezentacji wojska rosyjskiego. Jakim cudem wobec tego to wszystko się udało? Powiodło w tym sensie, że powstanie nie zostało od razu stłumione, skoro pani wymieniła tak szczupłą siłę wtajemniczonych spiskowych. Otóż element zaskoczenia i przerażenia samego wielkiego księcia Konstantego. Umknął co prawda przed zaplanowanym porwaniem przez spiskowców z Belwederu. W przebraniu kobiecym udało mu się czmychnąć, ale szok dla niego był tak wielki, że nie zdecydował się właściwie organizować jakiegokolwiek oporu. No a wojsko rosyjskie przyzwyczajone jest, rzecz jasna, słuchać dowódcy. Wojsko polskie mimo wszystko także, a tego dowódcy w tym momencie zabrakło. I w momencie, kiedy już uspokoił się i swoją nową kwaterę znalazł w Wierzbnie, 1 grudnia, nadal nie będzie parł do ostrej konfrontacji. Konstanty nie bardzo był nastawiony na jakąś wojnę z Królestwem Polskim. Nie chciał wystąpić na czele chówców rosyjskich, które niszczyłyby jego ukochane dzieło, czyli Armię Królestwa Polskiego, zareagował w sposób bardzo ostrożny, kunktatorski, umożliwiając rozwinięcie tego powstania, które wybuchło jednak nie tylko od akcji na Belweder, ale przede wszystkim rozwinęło się z sukcesem na Starym Mieście i doprowadziło tam do zdobycia arsenału, uzbrojenie dużej części ludności starej Warszawy w broń zdobytą w Arsenale. Zmieniało bardzo mocno sytuację, wahające się do tej pory pułki polskie zaczną stopniowo przechodzić na stronę powstańców i można powiedzieć już od 1 grudnia po pierwszych kilkunastu godzinach powstania sprawa się klaruje w taki oto sposób, że zdecydowana większość oddziałów w Królestwie Polskim, polskich oddziałów opowiada się po stronie powstania a Konstanty wyraźnie unika walki na czele swoich rosyjskich oddziałów. Zresztą w tym momencie byłaby to już walka dla niego raczej przegrana. I tak zaczyna się ten okres przejściowy pytania, co będzie dalej z rozpoczętą w dość chaotyczny sposób rewolucją w Warszawie. Czy zaczną się rokowania, negocjacje, czy ogłosi się od razu zerwanie z Rosją, jak chce tego bardziej radykalna część spiskowców, to jest moment, który przedłuży się praktycznie rzecz biorąc do blisko dwóch miesięcy, do 25 stycznia 1831 roku, kiedy nie bardzo było wiadomo, czy to jest powstanie przeciwko Rosji, przeciwko carowi, czy jest to tylko próba wymuszenia niejako na carze przestrzegania konstytucji, przestrzegania formalnie zagwarantowanej odrębności królestwa. Czy można powiedzieć, że przez te dwa miesiące trwał pat i został przerwany 25 stycznia 1831 roku, kiedy Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę o detronizacji Mikołaja I, wykorzystując bierność Moskwy? Symbolem tego pata, jak chyba trafnie pani to określa, jest postawa wybranego 5 grudnia na dyktatora Józefa Chłopickiego, niezwykle popularnego generała, bardzo zdolnego oficera napoleońskiego, popularnego także ze względu na jego jawny, publiczny spór z wielkim księciem Konstantym. Chłopicki ogłasza się dyktatorem 5 grudnia i wszyscy myślą, że to jest właśnie ten człowiek, który może zacząć energiczne przygotowania do walki, do walki o niepodległość. Tymczasem Chłopicki... Jest z tego starszego pokolenia ludzi wychowanych w poczuciu beznadziejności walki z Rosją. Przecież był jednym z najzdolniejszych oficerów polskich służących w szeregach armii napoleońskiej i doświadczył klęski armii samego Napoleona w starciu z Rosją. A więc Chłopicki uważa po objęciu władzy nad powstaniem, nad Królestwem Polskim, na początku grudnia 1830 roku, że jedyne co można zrobić, to nawiązać rokowania z carem i pokazać mu przez podtrzymanie formalnego buntu, że Warszawa jest zdeterminowana uzyskać dobre, godne warunki ugody z carem. I wysyła w związku z tym do Petersburga delegację, w której znajduje się książę Franciszek Ksawery-Drucki-Lubecki, poseł jezierski, ta delegacja rusza do Petersburga i następuje właśnie pad, czekanie. No co przywiozą od samego cara? Czy car zdecyduje się ustąpić, ogłosi specjalne nowe gwarancje dla niepodległości królestwa, a może ogłosi przyłączenie ziem zabranych do królestwa Wilna, Krzemieńca? Tak mogli roić oczywiście tylko niepoprawni optymiści, ale takich też nie brakowało wtedy czy też ogłosi wojnę z buntownikami. I tu właśnie pojawia się jeden z pierwszych momentów analizowanych przez tych, którzy badają szanse powstania listopadowego. Tacy jak profesor Jerzy Łojek, którzy mówią, że już wtedy została zmarnowana bardzo wielka szansa. Trzeba było intensywnie przygotowywać się do walki, szkolić szybko nowe pułki. Wyposażać je w broń, korzystając z przemysłu, który zbudował Franciszek xaweryd Drucki lubecki Odlewać armaty, produkować więcej karabinów, wciągać nowych rekrutów. Pamiętajmy, wojsko Królestwa Polskiego w momencie wybuchu powstania listopadowego liczyło 27 tysięcy żołnierzy. To dość dużo w porównaniu z wcześniejszymi i późniejszymi powstaniami polskimi, ale to jednak bardzo niewiele w porównaniu z armią liczącą ponad ćwierć miliona armią czynną Imperium Rosyjskiego. A Chłopicki czeka na to, co przywiezie Drudzki-Lubecki, co przywiezie Jezierski. Drudzki-Lubecki nie przyjechał już z Petersburga. Został przy carze, bo car zmarszczył brwi i powiedział, że żadnych negocjacji nie będzie. Żadnych ustęp z jego strony najwyżej. To, na co mogą liczyć, to na łagodny wymiar kary. Oczywiście przyjeżdżający z taką deklaracją cara Jezierski z Petersburga Przecina wątpliwości w Warszawie. Ludzi, którzy gotowi byliby skapitulować w tym momencie przed carem, była znikoma mniejszość. To właśnie decyzja cara wymusza niejako radykalizację powstania. Skoro car nie chce żadnych układów, będziemy się bić. Ale zmarnowaliśmy siedem czy sześć tygodni, niemal bezczynnie. No właśnie i następuje potem decyzja o detronizacji cara. To była konsekwencja akceptowana przez patriotów, którzy byli zrzeszeni w klubie patriotycznym, złożonym głównie z inteligencji, na której czele stanął Joachim Lelewell, a jednym z najaktywniejszych członków był Maurycy Mochnacki. Tak, rzeczywiście wtedy kształtuje się już jakby, można powiedzieć, podział sceny politycznej w powstaniu, Część radykalną może tak powiedzmy tworzy towarzystwo patriotyczne zwane także klubem, jaki utworzył się już 1 grudnia z głównym autorytetem w postaci profesora Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej wileńskiego Joachima Lelewela, nauczyciela dużej części tego młodego radykalnego pokolenia. I z aktywnym udziałem takich ludzi jak Maurycy Mochnacki, jak Adam Gurowski, jeden z uczestników wcześniejszego spisku koronacyjnego na życie Mikołaja I. Oni chcą pobudzić ulicę Warszawy do wywarcia presji na rządzie, który towarzyszy dyktatorowi Łopickiemu, rządzie z księciem Czartoryskim i skłonić do walki o niepodległość. Okazją do tego... Staje się zorganizowana przez klubistów manifestacja 25 stycznia na cześć straconych przywódców powstania dekabrystów w Rosji. I ta manifestacja wielotysięczna w Warszawie podkreśla konieczność radykalnej walki z carem. Nie będzie zgody z carem. I wtedy na sali sejmowej poseł Roman Sołtyk zgłasza wniosek o detronizację rodziny Romanowów z tronu Królestwa Polskiego i ten wniosek przechodzi nie bez wątpliwości. Podpisawszy ten wniosek książe Adam Jerzy Czartoryski, który przyłączył się do powstania, który stanął na czele jego rządu, nie miał wątpliwości, że jak to powiedział wtedy zgubiliście Polskę. Znaczy, że przerwanie tych negocjacji, że ten radykalny krok zerwania z Rosją nie skończy się dobrze, uważał książę Adam Jerzy, a jednocześnie uważał że nie można w tej sytuacji stanąć po stronie cara, trzeba stanąć po stronie narodu. Właśnie chciałam zapytać o to słowo wojna. Ono jest uzasadnione, to już nie jest powstanie. Skoro Polska legalna reprezentacja polityczna, jaką był Sejm działający na podstawie konstytucji nadanej przez cara w 1815 roku i ten Sejm ogłasza jako reprezentacja narodu, że car złamał warunki, można powiedzieć, tego kontraktu łączącego go z narodem i w takim razie, jako najwyższa władza Polski, Sejm deklaruje pełną niepodległość, a zatem wkraczające wtedy od wschodu wojska rosyjskie nie wkraczają już z jednego do drugiego kraju cara, ale wkraczają do niepodległej Polski, której władcą już nie jest car, której tron jest w tym momencie próżny. W której władzą najwyższą jest Sejm i wyłoniony przez ten Sejm rząd narodowy. To oznacza właśnie wojnę między dwoma narodami. Dlaczego jednak po wahaniu powiedziałbym, że można powiedzieć, że była to wojna między dwoma narodami? Świadectwem tego są echa kulturowe tego starcia. Po polskiej stronie nie mamy wątpliwości, no to jest zapis twórczości Mickiewicza, Słowackiego, ale po stronie rosyjskiej to są także słowa poezji, Puszkina, no niezwykle ostrej, antypolskiej poezji wtedy na zamówienie cara napisanej, którą do dziś cała niemal czytająca Rosja zna na pamięć. O Rosji wiersz Puszkina, wtedy opublikowany. To jest wiersz, który jest częścią rosyjskiej tożsamości. Wiersz, którego istotą jest walka z Polską jako buntowniczką przeciwko słusznemu historycznie uzasadnionemu panowaniu Rosji. Walka przeciwko zachodowi, który nie rozumie tego, że Rosja ma prawo panować nad całą Europą wschodnią, to starcie polsko-rosyjskie niestety bardzo głęboko się zakorzenia wtedy to jest wojna polsko-rosyjska. O nocy listopadowej, czyli powstańczej gorączce 1830-31 roku mówi profesor Andrzej Nowak. Czemu win na lawi. Kiedy lasy przegina I domostwa do ziemi przydusza Grzmot nieszczęścia przyczyna Toczy się po dolinach I w odległych zaszywa się głusza W tłumie grzmot i lawina W tłumie grzmot i lawina Czemu winien huragan? Kiedy niebo się wzdraga Żeby spojrzeć na zniszczeń festony Próżno z wirem się zmaga Ziemskich dóbr kruchy stragan Wciąż na piaskach ruchomych plecony W tłumie wir i huragan W tłumie wir i huragan Czemu winna szarańcza? Gdy się nagle roztańcza, to posyła ją głód żerowiska, kosą śmierci posłańca, bór soczysty wykańcza, nie chybiając ni płatka, ni listka. W tłumie bur i szarańcza, w tłumie bur i szarańcza. Historia żywa. Symbolem starcia dwóch narodów była bitwa o Warszawę, bitwa pod Grochowem. Odnieśliśmy spektakularny sukces zginęło więcej Rosjan niż żołnierzy polskich, ale siła Rosjan nie powiem, że była przytłaczająca ale żołnierzy było znacznie więcej na Warszawę szło 60 tysięcy Moskali. Nawet więcej, już ten wstępny buj o Olszynkę Grochowską 20 lutego 1831 roku pokazał ogromną determinację i zdolności bojowe żołnierzy polskich, tej właśnie ukochanej armii wielkiego księcia Konstantego, który nie bierze udziału w walce po stronie rosyjskiej, przygląda się biernie, zresztą za chwilę umrze na cholerę, ale przygląda się biernie, właściwie kibicuje polskiej armii, że to no, jego chłopcy, wyszkoleni przez niego, pokazują Lwi Pazur w tym starciu z armią, silniejszą armią rosyjską. Już pierwsze starcie 20 lutego pokazało, że wstępny bój o Warszawę generałowi Iwanowi Dybiczowi, dowódcy wojsk rosyjskich, które miały poskromić Polskę, nie uda się. I decydująca bitwa, rzeczywiście pięć dni później rozegrana także Olszynkę Grochowską, załamała impet na natarcia rosyjskiego. Trudno mówić o zwycięstwie w sensie taktycznym, bo to jednak Wojsko Polskie wycofało się z placu bitwy, ale niezwykle dzielna, fantastycznie dowodzona armia polska, dowodzona przez Józefa Chłopickiego, który niezależnie od tego, co robił wcześniej w bitwie Olszynkę-Grochowską, pokazał, że jest na pewno najlepszym wodzem, jakiego Polska wtedy miała. Został ranny w tej bitwie i w końcowej jej fazie już dowodzić nie mógł. Ale w każdym razie umiejętnie zatrzymał impet armii Dybicza i powstanie, które mogło być stłumione już w końcu lutego, na to liczył car, przetrwało to uderzenie. Wojsko rosyjskie musiało się cofnąć, a powstanie umacnia się na terenie większości królestwa. Co więcej, wychodzi w następnym miesiącu na Litwę. Tam wybucha powstanie w marcu, a więc jakby na zapleczu armii rosyjskiej, a w maju to powstanie przeniesie się na podole jeszcze a więc okaże się, że potencjał do walki o niepodległość Polski wykracza poza granice Królestwa Polskiego i że szanse na... Przetrwanie tej walki rosną po bitwie o Olszynkę Grochowską. Ale powstańcy, panie profesorze, nie uzyskali poparcia dla swych działań na arenie międzynarodowej. Czy to miało jakieś znaczenie na to, że w którymś momencie jednak okazało się, że powstanie upada? Krytycy zachowania kół kierowniczych powstania raczej przychylają się do opinii, że to właśnie liczenie na pomoc Zachodu było jednym z kluczowych błędów wtedy, Oczywiście misje do Wielkiej Brytanii, przede wszystkim, słane są od początku. Najpierw to jest Aleksander Wielopolski, później tak ważna postać w naszej historii. To jest także nieślubny syn cesarza Napoleona, Aleksander Walewski. Obaj zostają przyjęci przez sekretarza Stanu stanów Office kierownika brytyjskiej polityki Lorda Palmerstona, który jednakże nie czyni im żadnych nadziei. Francja po rewolucji lipcowej nie zamierza nic zrobić dla Polski, ta sytuacja jest w gruncie rzeczy dość jasna. Austria nie zwalcza powstania, to prawda, ale liczenie na pomoc Austrii także było raczej w tych warunkach chimerą. Trzeba było przede wszystkim się bić twardo, gdyby Polacy zaczęli wygrywać. Konsekwentnie rozwijać swoje strategiczne plany ofensywy przeciwko rosyjskiej armii, wtedy i tylko wtedy mogliby przekonać państwa zachodnie lub Austrię także do wystąpienia choćby dyplomatycznego przeciwko Rosji. A dlaczego tego nie robili? Czy patrioci mieli problem z opozycją, która jednak uważała, że tej militarnej potęgi Europy Rosji nie da się pokonać? O ile w ocenie Józefa Chłopickiego możemy mieć podzielone opinie, zmarnował pewien czas, ale potem pokazał z wielką energią zdolności dowódczy o tyle w momencie, kiedy rezygnuje już z wszelkiego udziału w dalszych działaniach wskutek ran odniesionych także pod Olszynką Grochowską i po pewnym okresie przejściowym nowym wodzem naczelnym staje się Jan Skrzynecki, to nie mamy wątpliwości żadnej, że to był fatalny wódz. To był człowiek odpowiedzialny za największe błędy w prowadzeniu powstania, bo to właśnie on przyjął taką taktykę, że czekamy teraz, tak jak wcześniej czekaliśmy na to, co przywiezie nam poseł z Petersburga, to teraz czekamy na to, co przywiozą nam posłowie z Londynu i z Paryża. I raczej byle przeczekać, byle nie narazić za bardzo swoich sił To jest strategia kunktatorska Skrzyneckiego Mimo, że miał obok siebie znakomitych generałów, którzy radzili coś innego Generał Wojciech Szanowski, a przede wszystkim generał Ignacy Prądzyński Kwatermistrz i znakomity planista sztabowy Radzą ofensywną postawę, wyprawę na wschód, na korpus Rozena i zdobycie ogromnych magazynów wojskowych w Siedlcach. Ta wyprawa przynosi pierwsze sukcesy, to prawda, ale jednakże zostaje faktycznie stłumiona brakiem wsparcia energicznego dla tego pomysłu przez Skrzyneckiego. Później, następny znakomity plan, Prądzyńskiego wyprawa na gwardię rosyjskie, która zapewniała przewagę liczebną uderzeniu polskiemu w stosunku do gwardyjskich jednostek rosyjskich, mniej więcej 30 do 23 tysięcy zgrupowanych na Podlasiu. I tutaj Skrzynecki hamuje ten znakomity plan, który mógł doprowadzić no, do destrukcji najlepszych sił rosyjskich stacjonujących wtedy w Królestwie. To pokazuje rzeczywiście no, ogromne brzemię odpowiedzialności, jakie spada w tym przypadku na naczelnym dowódcy za zahamowanie dobrych, roztropnych i dających nadzieję na sukces planów jego podkomendnych. Czy zabrakło takiego wodza jak Romuald Traugut, że odwołam się do historii powstania styczniowego i dyktatury Trauguta? Myślę, że bardzo trudno to porównywać, ponieważ powstanie styczniowe nie dysponowało w ogóle regularną armią. A tutaj była to wojna no, między państwami. Wojna, która budziła zdumienie w Europie, jednak zdumienie skalą zdolności, możliwości determinacji polskich. My krytykujemy ekspoz zachowanie generałów, niektórych oczywiście ubolewamy nad zmarnowanymi szansami, ale w Europie odbierano to starcie jako zdumiewające, jak to Polska, maleńka Polska, stawia opór całemu impetowi armii rosyjskiej przez wiele miesięcy, Odnosi nawet taktyczne sukcesy, nie tylko bitwa pod Grochowem, ale przede wszystkim wspomniane zwycięstwa Prądzyńskiego czy Józefa Dwernickiego pokazywały w Europie, że Polacy potrafią pokonywać Rosjan. A więc nie brakowało dobrych generałów. Niestety problem polegał na tym, że nie zajmowali oni Stanowisk najważniejszych, kluczowych, ten najlepszy dla powstania okres po odrzuceniu armii Dybicza spod rogatek Warszawy zmarnował Skrzynecki. Błyskotliwe sukcesy generałów niższego szczebla takich jak Janne nepomucen Miński, jak Dwernicki, jak Prądzyński nie mogły zmienić tego stanu rzeczy, skoro naczelny wódz zamierzał przeczekać tylko do momentu interwencji mocarstw zachodnich. No i nadchodzi ten moment powstania listopadowego, które chyli się po ponad dziesięciu miesiącach ku upadkowi. Czy tak być musiało? Powstanie jednak nie od razu zaczęło chylić się ku upadkowi. Te miesiące wiosenne po Olszynce Grochowskiej były miesiącami na pewno ożywienia nadziei. I one nie tyle gasną, ile w każdym razie przeżywają bardzo głęboki kryzys, dopiero... Po bitwie pod Ostrołęką 26 maja, która była wielką bitwą przegraną przez powstanie, przegraną osobiście przez Skrzyneckiego. Gdyby nie fantastyczna szarża wykonana wtedy przez artylerię konną pułkownika Józefa Bema, ta klęska mogłaby zakończyć już w ogóle w tym momencie powstanie. Bem uratował wtedy armię polską przed zagładą i pozwolił się jej wycofać. Niemniej od tej pory inicjatywa strategiczna, którą wcześniej Polacy mogli mieć i momentami mieli, przechodzi już wyłącznie w ręce rosyjskie, zwłaszcza, że na czele wojsk rosyjskich po śmierci Dybicza, który także zmarł na zarazę, jak wielki książę Konstanty, staje energiczny dowódca sprawdzony w bojach z Turcją, Iwan Paskiewicz i ten ma pomysł śmiały z wojskowego punktu widzenia, który realizuje z żelazną konsekwencją przy bierności znów polskiego dowództwa, mianowicie obchodzi od północy Warszawę i uderza na nią nie od wschodu, ale od zachodu Paskiewicz. Gdyby w 1831 roku był na czele Wojska Polskiego może nie Romuald Traugut, ale Józef Piłsudski i generał Rozwadowski, mam na myśli autorów planu, uderzenia na wykonującego dokładnie ten sam manewr 90 lat później Tucha Czeskiego, to może dałoby się właśnie uderzyć w bok maszerującej na północ od Warszawy armii rosyjskiej, skutecznie rozbić ją, zahamować w każdym razie, odciąć od głównych linii zaopatrzenia i zmienić raz jeszcze losy wojny. No ale niestety Piłsudskiego ani Rozładowskiego na czele Wojska Polskiego w 1831 roku nie mieliśmy Mieliśmy zmieniających się kolejnych dowódców po upadku Skrzyneckiego, którzy takiej roli strategów nie umieli udźwignąć. Czyli bitwa pod Ostrołęką była tym gwoździem do trumny powstania listopadowego? Była na pewno punktem zwrotnym, negatywnym z punktu widzenia powstańców, ale jeszcze powstanie przecież trwało prawie pięć miesięcy. I jeszcze nie tylko fabryki produkowały karabiny, odlewały armaty, w sumie fabryki odlały blisko 90 armat dla powstania, to dość dużo. Tysiące karabinów wciąż tworzonych było, pod koniec już zabraknie tych możliwości, kolejne półki będą już wyposażone tylko w kosy. Ale wciąż armia Królestwa Polskiego była dość silna, liczyła ponad 70 tysięcy żołnierzy. Co prawda niektórzy z nich byli rozproszeni po twierdzach takich jak Modlin czy Zamość, ale dało się wyprowadzić do walki bezpośredniej przeciwko Rosjanom przynajmniej 50 tysięcy żołnierzy, a więc wciąż była to bardzo duża siła bojowa, która umiejętnie dowodzona mogła co najmniej doprowadzić do przeciągnięcia walk do roku 1832 Notabene jest taka zapomniana powieść Teodora Parnickiego, w której rozwija on scenariusz historii alternatywnej i właśnie zwycięstwo w 1832 roku powstania dowodzonego przez generała Ignacego Prądzyńskiego. Wizja nie odległa całkiem od realiów historycznych tamtej epoki, no ale Prądzyński był wodzem naczelnym tylko przez dwa dni, obalony przez Krukowieckiego w połowie sierpnia w momencie Fermentu dużego w Warszawie społecznego, wtedy powywieszano szpiegów i podejrzanych o zdradę generałów. To była taka, można powiedzieć, rewolucyjna noc 15 na 16 sierpnia w Warszawie. A właśnie, żeby spacyfikować te nastroje rewolucyjne, zgodzono się wtedy na przywództwo generała Krukowieckiego, który tych talentów, co Prądzyński nie miał i zresztą wykorzystywał je inaczej, właśnie raczej do pacyfikowania Warszawy niż do skutecznej walki dalszej przeciwko Rosjanom. Krew się lała, bić się można było do wykrwawienia, nawet do roku 1832, ale jednak, jak liczą historycy, Rosjanie wystawili grubo ponad tysięczną armię, Polaków walczących było o połowę mniej. Powstanie od początku było skazane na klęskę. Pewnie nigdy nie rozstrzygniemy tego sporu, bo no nie da się kontrfaktycznie historii ocenić wstecz. Ale myślę, że poważnym argumentem na rzecz przekonania, które dominuje niewątpliwie, że powstanie jednak wygrać nie mogło, wydaje mi się analiza osobowości samego cara Mikołaja I. To był człowiek absolutnie, bezwzględnie nastawiony na postawienie na swoim, na woli autokraty, niegotowy do żadnych ustępstw. Mógł, owszem, nie wygrać jeszcze w 1831 roku, ale trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ustępuje przed Polską w roku następnym. Myślę, że byłby gotów walczyć z całą Europą nawet, byle tylko poskromić buntowników, a cała Europa gotowa do walki o Polskę na pewno nie była. To jest jakieś ostrzeżenie dla tych gorących głów, które uważają, że no jednak powstanie prawie wygrało, że byliśmy o krok od zwycięstwa. Myślę, że raczej trzeba przychylić się do tej ostrożniejszej kalkulacji, którą przedstawiła także pani redaktor w swoim pytaniu. Że to powstanie, jeśli miało szansę wygranej, to nieduże. To bardzo ograniczone właśnie wskutek dysproporcji sił, wskutek poziomu determinacji ogromnego po stronie cara żeby zwalczyć to powstanie. Braku tej determinacji niestety po stronie polskiej, podziałów wewnętrznych, o których także Pani wspomniała, ta walka między klubistami, radykałami, a bardziej zachowawczym rządem, niejednolitość tego dowództwa, ciągle zmieniające się postaci na szczycie hierarchii wojskowej, to wszystko nie sprzyjało rzeczywiście wyrównaniu szans w walce z Rosją, ale warto i to podkreślić, że przecież kilka rozdziałów tej epopei wojennej 1831 roku pokazuje, że na pewno powstanie mogło trwać dłużej, mogło trwać do 1832 roku i wtedy wolno zwiększyć ten znak zapytania, co by było gdyby, gdyby dotrwało do 1832 roku. Ale powiedział pan profesor, że car Mikołaj I walczyłby z całą Europą, by je zdusić, więc drugi rok nic by nie zmienił. To prawda, użyłem tego argumentu, ale pamiętajmy o tym, że w końcu swojego panowania car Mikołaj I musiał walczyć z całą Europą, realnie. To była wojna krymska i tego po prostu nie przeżył. Umarł ze zgryzoty, z tego, że jego armia przegrywa. Taki rezultat też był możliwy, to znaczy załamanie się tego autokraty bezwzględnego pod ciężarem ewentualnych niepowodzeń. Małe szanse na to były, ale skoro już tak dywagujemy i bierzemy wszystkie za i przeciw pod uwagę, to przypomnijmy smutny los Mikołaja I w roku 1855. Niektórzy uważali nawet, że być może popełnił samobójstwo pod wpływem klęsk jego własnych armii ponoszonych w wojnie krymskiej. Ale wracając do realnej oceny tych szans w roku 1831, to Brak spójnego przywództwa politycznego dokuczył chyba najbardziej, że powstanie skończyło się już w październiku 1831 roku. Można powiedzieć, że ciągnięto w różne strony, że nie umiano zapewnić wobec tego skutecznej pomocy powstaniu na Litwie, które wygaśnie po nieudanej wyprawie generała Giełguda i znacznie lepiej prowadzonej wyprawie generała Chłapowskiego. Co zostanie z powstania na Litwie, które mogło mieć bardzo duże znaczenie dywersyjne? Zostanie legenda Emilii Plater, oparta na prawdzie. Rzeczywiście hrabianka Plater sformuje bardzo duży oddział ochotniczy i stanie na jego czele i będzie walczyła aż do momentu, kiedy wycofa się na teren Królestwa Polskiego, gdzie umrze z wycieńczenia. To jest także legenda powstańców walczących na Podolu, na czele z wybitnym kawalerzystą majorem Różyckim. I pytanie, czy nie dało się zamiast tych pięknych legend uzyskać coś więcej przy lepszej, skuteczniejszej, bardziej efektywnej pomocy ze strony samego królestwa. Niestety odpowiedzi ostatecznej na te pytania nie uzyskamy. Sposobem na przekonanie Mikołaja do ustępstw mogło być tylko, jeszcze raz to powtórzę, wygrywanie w polu z nim, zadawanie klęsk jego wojskom, niweczenie jego planów, uśmierzenia polskiego buntu. I tego właśnie powstańcy niestety nie osiągnęli. Skoro nie osiągnęli, to Mikołaj zrealizował to, co zapowiedział w roku 1831 na samym jego progu w styczniu, że polscy buntownicy będą zdani na jego łaskę i niełaskę, a raczej na niełaskę. I ten jakby właśnie brak, Zrozumienia od początku wykazywane przez niemałą część elit powstańczych, zrozumienia stopnia determinacji władcy rosyjskiego wpłynął na to, że nie walczyli tak energicznie o to, żeby jednak wygrywać w polu. Liczyli, że no może jakoś uda się przetrwać ten okres niełaski, który nastąpi po powstaniu. Ale ten okres okazał się rzeczywiście długą nocą paskiewiczowską od nazwiska zdobywcy Warszawy z września 1831 roku i później namiestnika carskiego przez kolejnych blisko 25 lat na tym terenie i jego żelaznych, bardzo twardych rządów likwidujących bardzo wiele elementów autonomii polskiej. Jednakże musimy wrócić, zastanawiając się nad tymi losami i konsekwencjami powstania, musimy wrócić do faktu, który często umyka w takich rozważaniach i analizach. Mikołaj I swoją politykę antypolską rozpoczął nie w 1831 roku, ale rozpoczął od 1826 roku, od momentu objęcia władzy w Rosji. Cechą zasadniczą tej polityki było konsekwentne dążenie Mikołaja do tego, żeby wszystko na wschód od Bugu z Wilnem, Krzemieńcem, Grodnem zamienić na rdzennie rosyjskie, mówiące po rosyjsku, myślące po rosyjsku ziemie, które nie będą niczym różniły się od tuły kazania czy rjazania. Dla Polaków tego rodzaju polityka nie mogła być polityką przyjmowaną obojętnie, dlatego wybuchło powstanie. Powstanie było skutkiem antypolskiej polityki realizowanej już w sposób otwarty przez tego cara od początku jego panowania. Jaka jest spuścizna, jaka rola tego listopada 1830 dla historii Polski? Może jeszcze potrafimy powtórzyć choćby tę pieśń o to dziś dzień krwi i chwały, o czwartakach idących w bój, o Olszynce Grochowskiej. To, że czytelnym znakiem polskości dla całego świata, dosłownie dla całego świata, są dźwięki etiudy rewolucyjnej napisanej na wieść o wybuchu powstania w Warszawie przez młodziutkiego Fryderyka Chopina, który już wtedy był w Wiedniu, wyjechał z Polski jeszcze przed wybuchem powstania, to, że wykarmiła naszą wyobraźnię wciąż chyba większości z nas, nawet jeśli na pewno nie wszystkich, wielka literatura romantyzmu, Mickiewicza, słowackiego, Krasińskiego, to wszystko wiąże się właśnie z powstaniem listopadowym, z podniesieniem tej temperatury Walki o sprawę narodową. Nie można pogodzić się z ćwierć niepodległością, nie można pogodzić się z PRL-em, jak o tym mówiliśmy w czasie poprzedniego naszego spotkania, porównując za Marianem Brandysem Królestwo Kongresowe do PRL-u. A więc musimy powstawać, musimy walczyć o pełną niepodległość, nie możemy godzić się tylko z łaską rzucaną nam przez mocodawców z Moskwy czy z Petersburga.